z wami sloba Ewangelia podle Lukáše. Pan ustanowvil jeszcze innych dva a sedmdesát učedníků. Poslali je przed sebou po dvou do všech měst a mist. chtěl sam přijít a řeklim: Břeń jest sice hojná, ale dzielniku malou. Proste proto pana žně, aby poslal dělníky na svou řeň. Jděte, posílám vás jako ovce mezi velký. Nenoste mněšec ani mošnu, ani opanki. S nikim se cestou nepozdravujte. Když někde wejdete do domu, napřed řekněte pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodny pokoje, spoučíne na něm váš pokoj, jinak se brati k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a pijte, co vám dají, protože dělník má pravo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu, když přijdete do některého města a přijmou vás tam jeste, co vám předložím. Uzdravujte tamnější nemocné a říkajte jim, přiblížilo se k vám Boží království. Słyszeliśmy Słowo Boże. <try> Milowani bratrze i sestry, św. Timothy i Titus patrzyli między innymi żaki, a tołeczniki św. Pawła, Dokazują to listy, które im napisał. A to prwni, a list Timotejowi, a list Titowi. W prwężadzie ma ich ranić neporuszony poklad wiry, który im był zwierzę, a ze wszech sil przyjrzyć prawą naukę z wiadomim, że cyrkew jest słupem a pewną oporą prawdy. Cirkiew se od początku snażyła, aby se wierouczna formacja ich dzieci Zamierzywała na zakładni prawdy, wykładane jasnie, aby se nie stracał czas, a przedchazało se wzniku bludu, które by se mohly rozkrzyżyć hlasenim ne domnienek, nebo teorii stojących na okraji wiry. Proto apostol Timotejowi pisze, Gdyż i sam odchazel do Makedonie, prosil sem cię, aby zdale został w Efezu, a duraznie pouczył i ludzi że si nie zaczynać z jakim innym uczeniem, a że se nie maj zabywać bajemi, a nekonecznymi rodokmeny, protože takowe wieci dawaj spisze podniet, k rozeprzym, aby to było aby to było na rozpiech Bożych o planu spasy zalożenemu na wírze. Papeż Sv. Jan Paweł II we swym komentarzu k tomuto urywku z pisma wyzywa wszechne, kto se informacji informacji druchych, aby ne uwadzili do pochybności duszy dzieci a młodych ludzi doczasnymi teoriami, zbytecznymi problemy a neplodnymi dyskusami. jak dny zbój přenicí mnoho falešných nauk. Rozhlas, televize, literatura, přednášky jsou mocnými komunikačními prostředky, které mohou sloužit k dobru i ke zlu. Přijíždí také bludy, které přímo či nepřímo útočí na katolické uczeni v oblasti víry a mravu. Jakožto křesťané se możemy považovat za i w uci nakaza to rozsachle epidemie która nas służuje. bez równania z obdobiem, gdy paweł napsal tato razna doporuczeń tych to chlasatorów faleśnych bludu przybyło i przez czasowy odstóp i są apostolowa upozornieni stale aktualni ci którzy się prokhlasuje za uczitale a wszak nauczy prawdy wiry, ale jen swe osobni teorie, Którzy zasiewają pochybności, nebo zmatki matki, Przedstawuj pro wierzyci wiara Wira ma wietrzy cenu, neż cokolwiek innego. Tento soubor prawd, przedawanych z pokoleni na pokoleni, neni plodem ludzkiej wynalazawosti a myśleni, Jakby się zdat, ale pochodzi od Boha. Proto pro všechny, kdo jsou nevěrni jeho uczeni, platí slova, která Hospodin vklada do úst proroku Jeremiaszowi. Dvoji zlo spachal můj lid. Opustili mne zdroji živých vod, aby te sali si cysterny rozpukane, jež voda neudrží. Proto je trzeba rozchodně odmítat blody, aby vracať argumenty těch, Gdo je Jezi? Pokud że wira je pokladne smirne chodnoty, musimy poużywać potrzebne prostszedki w tomu, aby w sobie i w druhych uchowali, a aby i na najwyż z odpowiednie przedawali tym, którzy są nam určitym sposobem zwierzeni. Jan Paweł Druchy uczył prawym chlasatelem Ewangelia je ten, gdy ustale leda prawdu, i za cenu osobního odříkání a utrpení, aby, že tuto pravdu má předávat i ostatním. Nikdy pravdu nezrazuje a ne przekraczuje, aby se lidem byla, aby je udivovala, a aby nad ní a anebo aby se jim zdala něčím originálním, či snad aby tak stawěl sam sebe do popředí. I třeba získávat dobrou formaci, abychom lépe poznawali Boha, a zároveň jej dávali poznat druhým, abychom se na nakazé tolika falešných nauk, které na nas dennodennie ze stran dolehají. Zopakování si prawd schrnutych, a jednodusze vysvětlených v katechizmu, burze velmi prospět i nam, i když období dětství, a možná i dospiwani, máme už za sebou. Nestaczy si się wszak tyto zakładni myślenki, które jsme gdy si nauczyli pouze opakować. Proto, że tak, jako człowiek postupnie roste z wiekiem, a rozwija swoją kulturę żywota, poznamy nawal dalej papież. objevuje se nowe otázki, a nowa potrzeba widzieć wieci jasnie a zrzetelnie. Proto je nutne z odpowiednie ledat dowody pro swą własny chrystiańską wirą. Jestliże si płynie neuwiedomimy, a patrzycznie ne pochopimy, w co mamy wierzyć, a z jakiego dowodu, pak se wszemuże gdykoliv katastrofalnie schroutit. Schr schr schr Nauka dodawa żywotu świetlo, a chrześcijański żywot zase usposobuje serce k tomu, aby mohlo stale i poznawać Boha. Bez wierności nauce nalze być wiernym mistrowi. Proto čím více dokážeme poznat Boha, tím snad lze praktikovat zbožnost a setkávat se z Kristem. On od nás neustále žádá odpovědi rozumu na všechny pravdy, které nám ve své ustavíčné lásce zjavil. Nejde však jen o teoretické poznání. Musíme žít podle víry, kterou vyznáváme. Sv. Terezie z Lizie modlila se O můj Bože, rada Ti chci naslouchat. Prosím, odpověď mi, když ti pokorně říkám, co je pravda. Učiň, abych viděla věci tak, jak jsou, aby mi nic necházelo písek do očí. Amen.